Podcast Real Karta Polaka, odcinek 37. Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Real Karta Polaka w którym omawiamy wszystkie sprawy związane właśnie z kartą Polaka. Nie może być inaczej. Kochani, jeśli chcecie dostać kartę Polaka, to dobrze trafiliście, bo właśnie tu znajdziecie wiele informacji na ten temat. Ale podcast to nie wszystko. Przygotowałem dla Was również kurs. Jeśli szukacie informacji na temat historii Polski, geografii, chcecie dowiedzieć się więcej o ważnych postaciach z historii, to wchodźcie na stronę realkartapolaka.com, bo tam znajdziecie te informacje i wiele więcej rad, jak przygotować się do rozmowy z konsulem. Zapraszam serdecznie do korzystania z kursu. Można korzystać przez jeden miesiąc, można dłużej, ile potrzebujesz. Można przerwać w dowolnym momencie. Kochani, dziś temat zezwoleń sezonowych na pracę w Polsce. Od 1 stycznia tego roku zmieniły się przepisy. Być może macie zamiar przyjechać do Polski i popracować trochę. Od tego roku macie nową możliwość. Możecie starać się o zezwolenie na pracę sezonową. Właściwie starać się o zezwolenie dla Was powinien Wasz pracodawca. Takie zezwolenie pozwala na pracę przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Można pracować w rolnictwie, w ogrodnictwie, a także w turystyce i gastronomii. Jakie konkretnie to są działalności określa rozporządzenie ministra. Zezwolenie na pracę sezonową mogą dostać wszyscy obywatele państw spoza Unii Europejskiej i jest ono wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, czyli właśnie na wniosek firmy, która was zatrudnia. Właściciel firmy wystawi wystawia wniosek, a starosta wydaje decyzję o przyznaniu zezwolenia. W praktyce wygląda to tak, że w urzędzie pracy składa się ten wniosek, Najczęściej wystarcza jedna wizyta w urzędzie. W tym samym urzędzie należy złożyć również wniosek o przedłużenie zezwolenia, jeśli kończy się jego ważność. W jakim przypadku wydaje się zezwolenia na pracę sezonową? Po pierwsze oczywiście wtedy, gdy, jeśli cudzoziemiec yy, ma być zatrudniony do wykonywania pracy sezonowej może Nie może to być na przykład budowa, bo to nie jest praca sezonowa Mówiłem wam, to muszą być prace z zakresu rolnictwa i turystyki Po drugie wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących podobne prace. Chodzi o to, że nie możecie dostać niższej płacy niż na przykład Polacy wykonujący taką samą pracę. I po trzecie, podmiot powierzający pracę, czyli firma, która was zatrudnia, musi załączyć do wniosku informację sezonową starosty. Co to jest? To jest informacja o braku możliwości zatrudnienia przez waszego pracodawcę, yy, zapewnienia przez waszego pracodawcę potrzeb o, w oparciu o rejestr bezrobotnych. Bezrobotni mają tu pierwszeństwo, ok? Jest taki rejestr i najpierw pracodawca powinien sprawdzić, czy nie ma tam wolnych pracowników ale nie martwcie się, bo tu są wyjątki, nie zawsze potrzebna jest ta informacja jeżeli jesteście z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Armenii lub Mołdawii, to jesteście z tego obowiązku zwolnieni. Wydanie zezwolenia nie jest drogie, zezwolenie i przedłużenie kosztuje 30 zł, płaci się na konto Urzędu Pracy. Zezwolenie sezonowe określa oczywiście pracodawcę. To pracodawca wnioskuje w waszym imieniu, określa najniższe wynagrodzenie, określa wymiar czasu pracy, czyli ile godzin będziecie pracować w tygodniu lub miesiącu i w zezwoleniu podany jest też okres ważności tego zezwolenia. Wnioski są rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, jeśli nie jest wymagane postępowanie wyjaśniające, ale w sprawach skomplikowanych może przedłużyć się do dwóch miesięcy. Moi drodzy, podaję wam te informacje w dużym skrócie. Pamiętajcie, że to wasz pracodawca musi załatwić to pozwolenie, ale mówię wam o tym po to, żebyście wiedzieli, że istnieje taka forma zatrudnienia, legalnego zatrudnienia, w Polsce Do tej pory cudzoziemcy pracowali na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy. Teraz, jeśli rodzaj pracy jest związany z działalnością sezonową, wtedy trzeba złożyć wniosek, o którym mówiłem. Moi drodzy, życzę Wam powodzenia w szukaniu pracy. Znam już kilka osób, które świetnie sobie radzą. Ostatnio spotkałem Dime, który prowadzi mini kawiarenkę rowerową, ma taki wózek i sprzedaje kawę z tego wózka, ma tam wszystkie potrzebne rzeczy do tego, żeby to robić, ma załatwione wszystkie pozwolenia, prowadzi legalny interes tutaj w Warszawie i jest prawdziwym biznesmenem. Jak sami widzicie, wszystko jest możliwe, wszystko da się załatwić. Wystarczy chcieć, wystarczy starać się o to, pracować, uczyć się polskiego. Nie wolno się poddawać. Tego Wam życzę. A na dziś to już wszystko. Trzymajcie się, życzę powodzenia. Do następnego razu. pa, pa. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.